Wibracja 3. Teraźniejszość jest darem. Chwila, w której znajdujesz się obecnie, jest najpotężniejszą przestrzenią. Dokładnie w tym momencie twoja siła szczytuje. Większość z nas jednak rozmyśla albo nad przeszłością, albo nad tym, co zaplanować na przyszłość. Dzisiejsza technika nauczy cię, jak powrócić do teraźniejszości. Przez chwilę wyobraź sobie piękne złote światło tuż nad twoją głową, które następnie przemieszcza się aż do czubków palców twoich dłoni i stóp. To samo światło przenika przez każdą komórkę twojej skóry. Przesuwa się przez główne organy i wiruje w powietrzu, które wdychasz. Napełnia twoje płuca i tańczy wraz z nurtem krwiobiegu. Światło, które sobie właśnie wyobrażasz. Jest życiem złożonym z miłości. Subtelnie przepływa przez każdego z nas, lecz jesteśmy wciąż tak zajęci, że zapominamy o tym cudownym połączeniu z wszechświatem. Pamięć o świetle oraz o tym, że istniejesz jako jego część, jest uznaniem twojego daru życia. Dzięki temu uniesiesz swoje wibracje na taki poziom, że będziesz w stanie rozpalić światło innych ludzi. Kiedy przyjmiesz cuda i dary do swojego życia, nie oznacza to, że pozbawisz ich innych ludzi. Uznając piękno wszechświata, akceptując jego wsparcie i będąc za to wdzięcznym, pokazujesz innym, że też mogą przyjąć podobną pomoc. Dzisiaj unieś swoje wibracje dzięki przyznaniu, że za pomocą zwykłego uśmiechu ofiarujesz dar nie tylko sobie, lecz również innym ludziom. Wibracja na dziś. Wiem, że dokładnie w tej chwili istnieje we mnie życie. Wiem, że jestem połączony z teraźniejszością. Dzięki temu czuję bezpieczeństwo i pełnię życia. Dzisiaj mój uśmiech przekaże poczucie teraźniejszości innym ludziom. Uśmiecham się, wiedząc, że życie uśmiecha się do mnie i we mnie. Moja obecność jest darem. Podziel się wibracją wraz z moim uśmiechem ofiaruje dar teraźniejszości innym ludziom.